Takim żyliśmy w świecie. Taśma piąta, ścieżka druga. Przede wszystkim szło jednak o dostawy paliwa ciekłego, surowców przemysłowych i środków spożywczych do Niemiec. Rosja radziecka, apelując natarczywie, tarczywie, choć że o zakończenie imperialistycznej wojny prowadzonej przez państwa zachodnie, szczyciła się ogromem dostaw towarowych, które walnie podtrzymywały potencjalne siły bojowe Hitlera. To też w tym okresie Władysław Sikorski jest nastawiony wrogo do Niemiec i do Sowietów, jak o tym świadczą jego własne wypowiedzi? Tak więc w rozmowie przeprowadzonej pod koniec 1939 roku z Lordem Halifaxem, ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Sikorski wypowiada przekonanie, że istotnym celem dążeń sowieckich jest bolszewizacja Europy. Podkreśla z naciskiem, że już półtora roku temu pisał o niebezpieczeństwie współdziałania rosyjsko-niemieckiego. Sądzi też nadal, że kooperacja rosyjsko-niemiecka przedstawia prawdziwe i powszechne zagrożenie, zwłaszcza, że oba systemy łączy dużo podobieństw. Jeszcze na miesiąc przed rozpoczęciem agresji niemieckiej przeciwko Związkowi Radzieckiemu, Sikorski, dumny z tego, że zachodni alianci korzystają coraz częściej z naszych rad i wskazówek, zapewnia, że Hitler nie odważy się uwikłać w wojnę ze Stalinem, zwłaszcza gdy obaj złączeni są wspólną zbrodnią. W rzeczywistości mogło wydawać się, że czwarty rozbiór Polski i szeroka współpraca gospodarcza obu agresywnych mocarstw usuwa na długo niebezpieczeństwo konfliktu zbrojnego pomiędzy nimi. Takie nadzieje żywił Stalin i dlatego już pod koniec września 1939 roku uważał za celowy ostrzec Hitlera, że jest przeciwnikiem koncepcji utworzenia przez Niemcy w jakiejkolwiek formie polskiej resztówki państwowej. Pragnął bowiem odsunąć wszelkie możliwe źródła nieporozumień czy konfliktów aż do końca obecnej, przypuszczalnie długiej i niszczącej wojny, gdy rozbudowane siły Czerwonej Armii gotowe będą do czynnej interwencji. Trudno zrozumieć w tych warunkach, jak szef rządu polskiego mógł złożyć miarodajnym władzom brytyjskim, wbrew opinii ministra spraw zagranicznych Ed Memoir, z dnia 19 czerwca 1940 roku, czyli w chwili klęski francuskiej w którym sugerował, by avec z konsensusem des autorités sowietiki une armée polonaise de 300 000 hommes, a utiliser contre l'Allemagne, by za zgodą władz sowieckich stworzyć liczącą 300 000 Armię Polską do użycia przeciwko Niemcom. Memoriał ten, zredagowany prawdopodobnie przez przyjaciół politycznych generała, trzeba było rychło wycofać jako nieaktualny. Ale złowieszczy ślad tego wystąpienia pozostał w aktach brytyjskiego Foreign Office do wykorzystania w odpowiedniej chwili. Agresja niemiecka podjęta 22 czerwca 1941 roku przeciwko swojemu sojusznikowi i partnerowi politycznemu z 1939 roku stała się momentem przełomowym w II wojnie światowej. Hitler, który w książce Mein Kampf potępił w gwałtownej formie rządy cesarskich Niemiec, za rozpętanie w 1914 roku wojny dwufrontowej sam powtórzył ten zasadniczy błąd zakładając nieostrożnie na podstawie przebiegu wojny z Finlandią że Związek Radziecki jest tylko papierowym tygrysem ten doniosły fakt morderczej wojny niemiecko-sowieckiej korzystny w zasadzie dla sprawy polskiej zdynamizował urodzoną aktywność Sikorskiego nie zawsze opartą o głębokie i prawidłowe rozeznanie międzynarodowej rzeczywistości politycznej natomiast wojna ta trawiąca zasoby i siły hitleryzmu, była wprost opatrznościowym zdarzeniem dla Wielkiej Brytanii. W żywotnym interesie Anglii leżało jak najskuteczniejsze podtrzymanie ducha bojowego w Związku Radzieckim i wzmocnienie jego sił obronnych. Teraz pragnął Churchill naprawdę związania się z sojuszem na śmierć i życie ze Stalinem. Jednakże dość znaczną przeszkodą polityczną i moralną dla realizacji tej koncepcji było zachowanie się Rosji w 1939 roku zakończony wykluczeniem jej z Ligi Narodów, a ponadto formalny układ z Polską, a szczególnie jego tajny załącznik podpisany przez rząd brytyjski w 1939 roku. Byłaby to przecież jawna i krzycząca zdrada najżywotniejszych interesów polskiego sojusznika Wielkiej Brytanii, celem zyskania sprzymierzeńca wielokrotnie silniejszego, ale koniunkturalnego i bardzo niebezpiecznego w perspektywie przyszłości. Aby wybrnąć z tej żenującej sytuacji, należało za wszelką cenę skłonić albo nawet zmusić rząd Polski w Londynie do jawnego i przyjaznego wyrównania swoich porachunków ze Związkiem Radzieckim. Z jaką więc satysfakcją i zarazem ulgą powitał Churchill fakt, że Sikorski z własnej inicjatywy i woli począł poszukiwać politycznego porozumienia z Rosją i Stalinem. Bezpośrednio po dokonaniu najazdu hitlerowskiego na Rosję, Sikorski wygłasza 23 czerwca przemówienia radiowe, w którym deklaruje, że sprawa polsko-rosyjska, tak bardzo niepokojąca wielu naszych przyjaciół na Zachodzie, wierzę w to, zniknie z kart polityki międzynarodowej. Oferta jest więc jednostronna i całkiem jasna. Równocześnie to, czego nie dostrzegał generał Sikorski w sytuacji własnej ojczyzny we wrześniu 1939 roku, teraz widział najdokładniej i wyrażał publicznie wielkie zaniepokojenie z tego powodu, że cztery piąte agresywnych sił hitlerowskich zwaliły się na Związek Radziecki. Drzwi do negocjacji sowiecko-polskich otwierały się więc szybko i coraz szerzej. To mogło być nawet słuszne przy wyraźnym sformułowaniu warunków polskich. Ale Sikorski wyciągał na ślepo o ręce do zgody. Churchill i Iden, nie troszcząc się o meritum sprawy, naciskali na na jak najrychlejsze sformalizowanie porozumienia, a Stalin nie zamierzając w tych warunkach wyrzec się korzyści wynikających z paktu Ribbentrop-Mołotow, rozumiał konieczność ut aliquid fecisse videatur i traktował to jako chwilową ofiarę na rzecz światowej prosowieckiej opinii publicznej. Tak doszło w lipcu 1941 roku w Londynie do pospiesznej wymiany zdań pomiędzy Władysławem Sikorskim a ambasadorem sowieckim Iwanem Majskim, w której obie strony pod wysokim patronatem Churchilla podkładały pod te same formuły i słowa odmienną treść i różną wykładnię. W wyobrażeniu Sikorskiego sam fakt anulowania Paktu Riventrop-Mołotow i podpisania przez Sowiety Układu z Polskim Rządem Emigracyjnym o przywróceniu stosunków dyplomatycznych był równoznaczny z powrotem do politycznego status quo z początku sierpnia 1939 roku. W szczególności nienaruszane miały być granice Polski ustalone traktatem ryskim z 1921 roku, Mieszkańcy ziem wschodnich Polski odzyskać mieli samorzutnie obywatelstwo i jurysdykcję polską, a internowane dotąd w Związku Radzieckim Wojska Polskie, kilkanaście tysięcy wyszkolonych oficerów i odpowiednia liczba żołnierzy i poborowych miały stać się ponownie siłą czynną znajdującą się w dyspozycji Polskiego Naczelnego Dowództwa. Majski zaś operował dialektycznie takimi formułami politycznymi i dwuznacznikami, które, nie wymagając doraźnie rezygnacji z imperialistycznych zamiarów Stalina w odniesieniu do Polski, zadowoliłyby nie Sikorskiego i jego rząd w Londynie, ale przede wszystkim Churchilla i prezydenta Stanów Zjednoczonych, Roosevelta. Wszelkie ostrzeżenia i argumenty prezydenta Raczkiewicza i innych czołowych polskich osobistości politycznych, domagających się wyraźnego sformułowania praw, przyszłej, odrodzonej i niezawisłej Polski i oczywiście anulowania dokonanego w 1939 roku jej podziału były wobec uporu Sikorskiego daremne. Każdego, kto pozwalał sobie wątpić w uczciwość, a nawet wielkoduszność Stalina, kto nie ufał na kredyt Sowietom, Sikorski poczytywał za wroga swojego i Polski, za zakonspirowanego stronnika sanacji albo za agenta Goebbelsa. Na zebraniu przedstawicieli obu zainteresowanych stron pod przewodnictwem Churchilla 30 lipca 1941 roku został ostatecznie podpisany ku zadowoleniu Anglików układ Sikorski-Majski. Generał Kazimierz Sosnkowski, August Zaleski, minister sprawiedliwości Marian Sejda na znak protestu złożyli swoje dymisje. Niezrażony tym Sikorski wygłosił następnego dnia przemówienia radiowe do kraju, w którym sławiąc Rosję, oświadcza, że mając do wyboru między Niemcami i Rosją, on sam już w 1925 roku jako minister spraw wojskowych uczynił wybór odprężenie na wschodzie, a koncentracja wysiłków wojskowych na zachodzie. Po czym dodał wymownie, żałuję bardzo, że rząd następny odrzucił ten system obrony. Od pierwszych chwil po podpisaniu paktu budziły się różne wątpliwości interpretacyjne, w szczególności w odniesieniu do wschodnich granic Polski. Ale Sikorski powtarzał przy każdej okazji z uporem, że granice te nie mogą być nawet kwestionowane. Tymczasem Sowiety od początku dawały do zrozumienia na każdym kroku, z upływem czasu coraz wyraźniej i coraz brutalniej, że niezależnie od dalszych planów co do Polski, fakty dokonane w 1939 roku są nieodwracalne. Już w załączonym do układu z 30 lipca 1941 roku protokole rząd radziecki zobowiązuje się do udzielenia amnestii milionowej rzeszy obywateli wschodniej Polski więzionych lub internowanych w obozach pracy w Związku Radzieckim za swoje przekonania polityczne. Jak słusznie zauważa Michał Sokolnicki, amnestii nie udziela się obcym obywatelom za ich wierność dla swojej ojczyzny. Na drogę niedomówień, taktycznych błędów i uporczywych iluzji popychały Sikorskiego, trzeba to przyznać, dwa prawdziwie wielkie cele polityczne, które mogły przesłonić mu istotną rzeczywistość. Przez wykazanie swojej dobrej woli, przez układy z przemożnym teraz Stalinem i jego pełnomocnikiem majskim, Sikorski dążył do odbudowania poważniejszej i nowoczesnej armii składającej się z obywateli przedwojennej Polski internowanych w Sowietach. Ta armia po bohaterskich bojach z Niemcami miałaby kiedyś wkroczyć triumfalnie na wyzwolone ziemie polskie razem ze zwycięską Armią Czerwoną. Mogła to być rzetelna i historyczna podstawa dla zapoczątkowania ery nowych, prawdziwie przyjaznych stosunków rosyjsko-polskich. Drugim kamieniem węgielnym jego polityki zmierzającej do tego samego celu była tendencja zorganizowania należytej pomocy i opieki dla olbrzymiej Rzeszy Polaków deportowanych w latach 1939-41 w głąb Rosji a cierpiących skrajną nędzę i dlatego żywiących głęboką nienawiść do Rosji. Te motywy były bardzo ważne i istotne, ale i one nie mogły być wystarczającym usprawiedliwieniem dla tak uporczywego optymizmu Sikorskiego. A czynił on i głosił nieustannie to wszystko, co, jak się jemu wydawało, mogło zacieśnić zaufanie i współpracę pomiędzy obu krajami i obu ich przywódcami. W rzeczywistości była to woda na młyn Stalina. Dnia 3 grudnia 1941 roku, w czasie wizyty na Kremlu, Sikorski, nawiązując do trudności Rosji walczącej we z całą potęgą Hitlera, deklarował wobec Stalina, jestem adwokatem waszej sprawy w Londynie i Stanach Zjednoczonych. Po czym nie umieszkał zapewnić swego rozmówcę, nigdy nie prowadziłem i nie zgadzałem się z polityką rządów polskich skierowaną przeciw Rosji sowieckiej od lat dwudziestu. Kilkanaście dni później Sikorski przesyła do Winstona Churchilla list, w którym reasumując wyniki polityczne rozmów świeżo przeprowadzonych w Moskwie pisze Wizyta moja w Rosji przyniosła rozwiązanie prawie wszystkich aktualnych problemów polsko-sowieckich i w ten sposób przysłużyła się sprawie aliantów. Prawie równocześnie rząd radziecki skierował do ambasady polskiej w Związku Radzieckim wysoce znamienny protest przeciwko używaniu przez stronę polską określenia Tereny wschodnie Polski okupowane przez wojska radzieckie. Ale i to nie spowodowało u Sikorskiego jaśniejszego rozeznania rzeczywistości politycznej. W marcu 1942 roku w czasie pobytu w USA Sikorski w licznych wystąpieniach publicznych ostentacyjnie i z całym naciskiem podkreślał niczym niezmocone stosunki łączące Polskę i Związek Radziecki. Jeszcze później, bo w grudniu tego roku Sikorski w czasie następnego pobytu w USA napiętnował publicznie jako agentów Gebelsa tych wszystkich, którzy nie darzą pełnym zaufaniem Rosji Radzieckiej i Stalina. Wciąż i wciąż głosił on z uporem, że nasza pozycja jest mocna właśnie dzięki paktowi podpisanemu 30 lipca 1941 roku z Sowietami. Takie deklaracje szefa rządu polskiego ułatwiły znakomicie pozycję Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w sprawach polskich na konferencji krymskiej. Postępowanie Władysława Sikorskiego wywołać może wrażenie, jak gdyby kierowało się od wypadku do wypadku zasadą odwracania o 180 stopni założeń politycznych jego poprzedników, to jest rządów sanacyjnych, nawet wówczas, gdy polityka ta była całkowicie słuszna i uzasadniona. Na podstawie luźnych faktów utarło się nieścisłe i powierzchowne przekonanie w polskiej opinii publicznej, jakoby zewnętrzna polityka nasza była niedostatecznie zsynchronizowana, a czasem nawet sprzeczna z polityką sojuszniczej Francji. Stąd demonstracyjna ufność i ślepe aprobowanie przez generała Sikorskiego każdego posunięcia francuskiego aż po tragiczne chwile dunkierki i kąpień. Propaganda sowiecka okrzyczała Polskę jako wrogo nastawioną w stosunku do Związku Radzieckiego. Stąd okazywanie w każdej sprawie i na każdym kroku wiary w przyjaźń i pojednanie ze Stalinowską w istocie rzeczy tak przewrotną i agresywną Rosją bolszewicką. Przypisywano też rządom międzywojennej Polski jednostronnie nieprzyjazne nastawienie w stosunku do Czechosłowacji. Stąd zrodził się plan Sigorskiego utworzenia Federacji Środkowoeuropejskiej, którego pierwszym konkretnym wyrazem było podpisanie w dniu 23 stycznia 1942 roku dalekosiężnego porozumienia polsko-czechosłowackiego zapowiadającego po szczęśliwym zakończeniu szalejącej wojny wspólną politykę zagraniczną, wspólną obronę i wspólną walutę, dla obu państw. Polityka polska, szczególnie za życia Józefa Piłsudskiego, nacechowana była powściągliwością w wydawaniu ostatecznych i apodyktycznych sądów o osobistościach jeszcze aktywnych na międzynarodowej arenie politycznej. Stąd głoszona przez Sikorskiego, często bezkrytyczna, a zwykle przedwczesna, chwała takich współczesnych mężów stanu jak Roosevelt, Churchill czy Stalin. Podobnych paradoksalnych odwrotności można by tu zarejestrować więcej. Najczęściej te inicjatywy polityczne i zakredytowane oceny okazywały się w bliskiej przyszłości nieuzasadnione i błędne. Już na początku 1941 roku Sikorski po powrocie z oficjalnej wizyty w Stanach Zjednoczonych i w Białym Domu kreował prezydenta Roosevelta na męża opatrznościowego historii i świata, którego stosunek do Polski jest wprost doskonały. Z upływem czasu te superlatywy mnożyły się i obejmowały również i innych czołowych mężów stanu. Tak entuzjastycznych opinii nie głoszono na przykład o prezydencie USA Wilsonie, który oddał Polsce rzeczywiście wielkiej historyczne usługi. Chwalby Sikorskiego zaś dotyczyły ludzi niewątpliwie bardzo wybitnych, którzy jednak poświęcili bez wahania żywotne interesy polskie dla chimerycznej idei harmonijnej i przyjaznej współpracy z Sowietami po wojnie. Epilog czułości federacyjnych czechosłowacko polskich Wydaniu Władysława Sikorskiego i Edwarda Benesza wypadł jeszcze bardziej żałośnie. Stanie się to szczególnie jasne na tle nowych, ważkich wydarzeń politycznych i wojskowych związanych ze sprawą polską. Najważniejszą i najkonkretniejszą zdobyczą w ramach porozumienia lipcowego i układu wojskowego z grudnia 1941 roku była zgoda Sowietów na zorganizowanie znacznej armii polskiej na terenach Republiki Radzieckiej w miejscach wyznaczonych przez Stalina. Jest zrozumiałe, że zasadnicze cele polskie i cele wodza bolszewi były w tych sprawach diametralnie odmienne. Jeżeli do realizacji tego dzieła przystępowano ze strony polskiej z najlepszą wolą i zrozumiałym entuzjazmem, to po stronie sowieckiej ujawniła się bardzo rychło tendencja skatynizowania w bezpośrednich działaniach bojowych, a nawet poza frontem, szczątków samodzielnych sił militarnych polskich przesiąkniętych tradycjami niepodległościowymi i w tym znaczeniu sił antybolszewickich. też miejsca na obozy organizacyjne i ćwiczebne odradzającego się Wojska Polskiego wyznaczono w okręgach silnie malarycznych. Wyżywienie żołnierzy wynędzniałych w obozach jenieckich było całkowicie niewystarczające. Dostarczane uzbrojenie nie odpowiadało ani ilościowo, ani jakościowo wymogom nowoczesnej wojny. Najpoważniejszą jednak zaporą do prawidłowej i pospiesznej rozbudowy Armii Polskiej okazał się nieoczekiwany brak oficerów polskich. Przecież same władze radzieckie podały w 1939 roku do publicznej wiadomości znaczne liczby oficerów Wojska Polskiego internowanych w kilku wielkich łagrach sowieckich. Przez czas dłuższy korespondowali oni ze swoimi rodzinami w kraju i za granicą. Były więc znane miejsca ich pobytu w Sowietach aż do wiosny 1940 roku. Teraz wszelkie, bardzo systematyczne i ciągłe poszukiwania za ich śladami okazywały się bezowocne, a interpelowane władze radzieckie dawały w tej sprawie różne i graniczące z niewiarygodną fantazją odpowiedzi. Armia bez oficerów, bez należytego uzbrojenia, umundurowania i zaopatrzenia była niezdolna do akcji bojowej. Tymczasem już na wiosnę 1942 roku rząd radziecki począł domagać się skierowania na linie bojowe co najmniej jednej polskiej dywizji. W danych warunkach sprzeciwili się temu z całą stanowczością zarówno naczelny wódz, generał Sikorski, jak i dowódca tworzącej się armii, generał Władysław Anders. Sowiety poczytały to za przejaw polskiego sabotażu i wrogości i w konsekwencji początkowo zmniejszyły znacznie racje żywnościowe dla formujących się oddziałów polskich, a następnie po prostu anulowały układ wojskowy sowiecko-polski. Tworzące się jednostki wojskowe łącznie z małą częścią ludności polskiej skupionych w pobliżu, trzeba było ewakuować do Iranu. Rząd radziecki zgodził się na to w przypuszczeniu, że wojska te ulokowane w fatalnych warunkach klimatycznych, pozbawione korpusu oficerskiego i uzupełnień, wyzyskane jako drugorzędna siła bojowa przez Brytyjczyków, zostaną zniszczone całkowicie. Plan ewakuacyjny został istotnie zakończony w sierpniu 1942 roku, a Sowiety przystąpiły do formowania w Rosji zawiązków nowej polskiej armii, zbliżonej jak najbardziej ideowo i strukturalnie do Armii Czerwonej. Z drugiej strony Sikorski, po wielu ciężkich i nieodwracalnych błędach taktycznych i rzeczowych, począł pod koniec 1942 roku prostować swoje drogi polityczne przede wszystkim w stosunku do Sowietów i Stalina. Wyraźnym śladem tej głębokiej i prawdopodobnie bolesnej przemiany jest pismo okulne do szefów polskich placówek dyplomatycznych, w którym stwierdza się z naciskiem, że Sowiety w każdym wyłaniającym się zagadnieniu politycznym lub wojskowym dotyczącym Polski świadomie wytwarzają atmosferę sporów i zagrożenia naszej niepodległości. Tak więc zaufanie pomiędzy Sowietami i rządem Sikorskiego psuło się w 1943 roku z miesiąca na miesiąc. Czas i płynące z nim wydarzenia wojenne i polityczne pracowały teraz przeciwko Polsce. Pod koniec 1942 roku akcja bojowa aliantów ożywiła się bardzo poważnie. Siła ofensywna OSI Berlin-Rzym-Tokio słabła widocznie. Na początku listopada 1942 roku poważne siły angloamerykańskie wylądowały w północnej Afryce. Kilka dni wcześniej wojska brytyjskie zapisują swoje wyraźne zwycięstwo pod El Alamein. W połowie tego miesiąca flota amerykańska zadała Japończykom ciężką klęskę koło archipelagu Salomona na Pacyfiku. Ale wydarzeniem chwilowo najważniejszym jest podjęcie ofensywy przez wojska radzieckie w dniu 19 listopada 1942 roku pod Stalingradem. Teraz anglosowiecki pakt przymierza z 26 maja tego roku nabrał istotnego i konkretnego znaczenia. Ani w Londynie, ani w Waszyngtonie Stalin nie potrzebował już adwokata Sikorskiego, a dla aliantów zachodnich znaczenie sprawy polskiej kurczyło się do wymiarów drugorzędnego fragmentu. Wówczas to spadła na Polskę. Potężna lawina ciosów, które wskazały niedwuznacznie, jak dalece nasz rząd emigracyjny jest osamotniony politycznie. Dnia 12 kwietnia 1943 roku Niemcy rozgłosili wstrząsającą wiadomość, że w lasach katyńskich w okręgu smoleńskim odkryto masowe groby wojskowych identyfikowanych jako byłych oficerów polskich zamordowanych w nieludzki sposób w pierwszej połowie 1940 roku, a więc przez władze radzieckie. Społeczeństwo polskie było wstrząśnięte do głębi tą wiadomością. Żałoba okryła cały naród. Tajemnica zniknięcia kilkunastu tysięcy oficerów polskich wziętych przez bolszewików do niewoli w 1939 roku, oficerów zawodowych i rezerwowych, ludzi przeważnie młodych, wartościowych i oddanych bezgranicznie swojej ojczyźnie, wyjaśniła się przynajmniej częściowo. Szczegóły w opracowaniu zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, Gryf, wydanie trzecie, Londyn, 1962. Sowiety zawrzały świętym oburzeniem. Churchill domagał się kategorycznie milczenia w tej przykrej sprawie. Polską prasę emigracyjną poddano w Anglii ostrej cenzurze. Bezradny i spętany rząd polski, steroryzowany przez swoich obrońców i sprzymierzeńców, rozumiał, że musi w tej piekącej sprawie coś oświadczyć, coś uczynić. Wybrał formę najłagodniejszą i, jak wydawało się, politycznie najstrawniejszą. Generał Marian Kukiel, minister obrony narodowej, zapowiedział dnia 16 kwietnia zwrócenie się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o przeprowadzenie fachowego zbadania sprawy na miejscu. W ten sposób nic nie było przesądzone z góry, a wybrana metoda umożliwiała zarówno działanie na zwłokę, jak i przypuszczalne zróżnicowanie opinii ekspertów. Jednakże rząd radziecki postanowił wyzyskać odkrycie potwornego cmentarzyska katyńskiego do definitywnego rozegrania całego zagadnienia polskiego po swojej myśli, przy cichej aprobacie sprzymierzonych. Toteż pod komendą TASA cała prasa radziecka i prasa międzynarodowa znajdująca się pod wpływem komunistycznym rozpoczęła gwałtowny atak na Polskę, oskarżając ją o działanie przeciw Rosji w ścisłym porozumieniu z reżimem hitlerowskim. Było to oczywistym fałszem i grubą zniewagą rządu polskiego. Wojna jednak wypaliła wszystkie kryteria moralne aż do samego dna. Rosja bolszewicka, uprzedzając ewentualne interwencje państw trzecich, 26 kwietnia zrywa stosunki dyplomatyczne z rządem polskim w Londynie. Za jednym zamachem cały polski aparat służby politycznej oraz ostatnia sieć placówek charytatywnych, zbudowana i funkcjonująca na obszarach Związku Radzieckiego, zostaje nagle unicestwiona. Jest znamienne, że już 8 maja przystępuje się w Sowietach z całą energią do tworzenia prokomunistycznego Związku Patriotów Polskich, który w niedalekiej przyszłości wyłoni z siebie nowy, konkurencyjny, a ulegający wskazówkom Moskwy rząd krajowy. Celowo tworzy się fałszywy obraz rozbicia orientalnego i skłócenia narodu polskiego. W parę tygodni później do demonstracji antypolskiej przyłącza się prezydent Benesz, zrywając ostentacyjnie plany federacyjne polsko-czechosłowackie. Jednym ze skutków wytworzonej sytuacji groźnej dla przyszłości państwa polskiego było to, że w umyśle Sikorskiego następowała teraz zasadnicza reorientacja światopoglądu politycznego. Zrozumiał on, że można liczyć niezawodnie tylko na własne siły zbrojne i na własną mądrość, przezorność i prawdziwą dalekowzroczność polityczną. Alianci są raczej czynnikiem koniunkturalnym. Okazać mogą wielką życzliwość i uczynną pomoc, ale z reguły wówczas gdy ich interesy narodowe będą z tymi postulatami całkowicie zgodne. Ileż wymowy politycznej ma fakt, że w kwietniu 1943 roku dowództwo brytyjskie i sowieckie torpedowało solidarnie wniosek co do udziału przedstawiciela Polski przy najwyższym dowództwie wojsk alianckich w Waszyngtonie. Polacy byli natchnieniem narodów, gdy składali daninę życia w obronie Anglii pod Narwikiem, pod Tobrukiem czy pod Monte Cassino ale byli całkowicie zbędni w kuźni planów i rozstrzygnięć wojennych i politycznych. W rezultacie takich faktów i rozważań zarysowuje się wzmożona czujność nad pomnożeniem dobrze wyposażonych oddziałów polskich stacjonowanych w Wielkiej Brytanii. Równocześnie wzrasta znacznie zainteresowanie stworzoną w 1942 roku Armią Krajową, dowodzoną przez generała Stefana Roweckiego, poważną siłą ofensywną działającą na tyłach wojsk hitlerowskich, jej organizacją, jej liczebnością i jej przyszłymi zadaniami bojowymi. Wreszcie w centralnym punkcie uwagi znalazło się najruchliwsze skupienie Wojska Polskiego, skupienie formujące się pod dowództwem generała Andersa na Bliskim Wschodzie jako coraz poważniejsza siła potencjalna w znaczeniu militarnym i politycznym. Odwróciła się więc waga głównych zagadnień ówczesnej Polski, walczącej równocześnie na tylu frontach wojennych i dyplomatycznych. Sprawa organizacji wielkiej, choć rozproszonej w świecie armii polskiej, wysuwa się na plan pierwszy, przesłaniając chwilowo zagmatwaną problematykę ściśle polityczną. Oddziały polskie w Wielkiej Brytanii znajdują się w pełnej gotowości bojowej. Armia krajowa rośnie i konsoliduje się nieustannie, zacieśniając skutecznie łączność z centralnymi władzami polskimi w Londynie. Teraz trzeba ustalić zadania i rolę wojsk organizujących się na Bliskim Wschodzie. To też aktualną staje się wizytacja tych oddziałów przez Naczelnego Wodza. Wszystko, co wiąże się z tymi formacjami, jest wysoce ważne i pilne. I regeneracja fizyczna niedawnych szkieletów ludzkich usuniętych jako bezwartościowy balast ze Związku Radzieckiego, i wyposażenie tych jednostek w nowoczesną broń, i ich stan moralny, i stopień autorytetu, którym rozporządza tam bezpośrednie dowództwo, i ożywiające ich pragnienie dokonania takich wyczynów bojowych, aby nad nimi i sprawą polską nie można było przejść tak łatwo do porządku. Chwilowo jest to najbardziej eksponowane skupienie Wojska Polskiego. Program pobytu generała Sikorskiego wśród tych formacji wydartych z Paszczy Sowieckiej planowany jest na kilka tygodni. Istotnie w tym czasie następuje ten metafizyczny, a zarazem silny związek uczuciowy pomiędzy Rzeszą Oficerów i Żołnierzy Polskich, a wodzem naczelnym. Tu, na egzotycznych obszarach wschodu, w atmosferze psychicznej więzi, jaką wytwarza zbiorowość wojskowa, rozpraszają się wszystkie chmury, maleją wszelkie trudności, wygasają intrygi i walki podjazdowe zatruwające tak silnie życie i pracę w Londynie. Z głęboką otuchą w sercu, zregenerowany psychicznie, wyprostowany politycznie, powraca generał Sikorski z nowym zapasem sił do siedziby swojego rządu i swojej kwatery głównej. Teraz jest wewnętrznie przygotowany do podjęcia nowej walki o prawa należące Polsce, o sprawiedliwość dziejową dla pierwszego kraju, który czynnie przeciwstawił się agresji hitlerowskiej, który poniósł w tej wojnie największe ofiary. Eugeniusz Kwiatkowski. W takim żyliśmy świecie. Taśma piąta, koniec drugiej ścieżki.